Mateusza, rozdział dwudziesty Albowiem podobne jest Królestwo Niebieskie gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej. A ugodziwszy się z robotnikami na denara dziennie, posłał ich do winnicy swojej. I wyszedłszy około trzeciej godziny, ujrzał innych, którzy stali na rynku próżnując. I rzekł im, idźcie i wy do winnicy, a według słuszności dam wam. A oni poszli. Znowu wyszedłszy około szóstej i dziewiątej godziny i podobnie uczynił. A wyszedłszy około jedenastej godziny, znalazł innych, którzy stali próżnując i rzekł im – Cóż to stoicie cały dzień próżnując? Rzekli mu – Bo nas nikt nie najął. Rzekł im – Idźcie i wy do winnicy, a według słuszności weźmiecie. A gdy nadszedł wieczór, rzekł pan winnicy rządcy swemu – Zawołaj robotników i daj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. I gdy przyszli ci, którzy o jedenastej godzinie byli najęci, wzięli po denarze. Gdy zaś przyszli pierwsi, mniemali, że więcej wezmą, ale i oni wzięli po denarze. A wziąwszy, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał? A on odpowiadając rzekł jednemu z nich — Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy się nie ugodziłeś ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Albo czyż nie wolno mi czynić z tym, co moje, co chcę? Czy oko twoje zazdrosne jest, iż ja jestem dobry? — tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. A idąc Jezus do Jerozolimy, wziął dwunastu uczniów na osobność w drodze i rzekł im. Oto idziemy do Jerozolimy i syn człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i uczonym w piśmie i osądzą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie a trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeusza z synami swoimi, oddając mu pokłon i prosząc go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzekła mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twoim. Ale Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja będę pił, i chrztem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? Rzekli mu, możemy. I rzekł im, kielich mój wprawdzie pić będziecie, i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie. Ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej nie moja to rzecz dać, ale będzie dano tym, którym jest zgotowane od ojca mojego. I gdy to usłyszało owych dziesięciu, rozgniewali się na dwóch braci. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł, Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi i możni przewodzą nad nimi. Lecz nie tak będzie między wami. Ale kto bykolwiek chciał być wielki między wami, niech będzie sługą waszym. I kto bykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i aby dał życie swe na okup za wielu. I gdy wychodzili z Jerycha, szło za Nim mnóstwo ludu. I oto dwaj ślepi siedzący przy drodze, usłyszawszy, iż Jezus przechodził, zawołali mówiąc, Zmiłuj się nad nami, Panie Synu Dawida. A lud gromił ich, aby milczeli, Lecz oni tym bardziej wołali, mówiąc, zmiłuj się nad nami, panie, synu Dawida. I stanowczy Jezus, zawołał ich i rzekł, cóż chcecie, abym wam uczynił? Rzekli mu, panie, aby otworzone były oczy nasze. A Jezus, ulitowawszy się, dotknął się oczu ich i zaraz przejrzały oczy ich i szli za nim.